nowa Waltra serii A stoi tutaj w Ostrudzie na AgroShow. A ja rozmawiam z Sebastianem Karasiewiczem z AKKO i pierwsze moje pytanie. Seria A, czyli seria najmniejsza. Jakim powodzeniem w ogóle ta seria cieszy się wśród polskich rolników? Serię A prowadziliśmy w zeszłym roku jako modele od 75 do 130 koni mechanicznych. Natomiast w tym roku tutaj na Ostrudzie mamy polską premierę ciągnika A104 i A114 w wersji high-tech 4. Czyli z nową przekładnią i z nowymi elementami wyposażenia, czyli jest nowe sterowanie wewnątrz e, dotyczące właśnie tej przekładni, czyli cztery biegi, cztery zakresy, i nowa dźwignia zmiany biegów, e, nowy podłokietnik do sterowania e, ładowaczem czołowym. Także te dwa ciągniki, te dwie nowe przekładnie, one mają swoją premierę właśnie tutaj. Jeżeli chodzi o sprzedaż tych ciągników, no to ona systematycznie rośnie, ponieważ to są ciągniki dosyć nowe w ofercie, także w zeszłym roku najwięcej sprzedawaliśmy ciągników serii T, czyli ciągników sześciocylindrowych, potem ciągników serii N. Ciuników serii A z racji tego, że to była nowość, była też mniejsza dostępność tych ciągników, było ich mniej. Natomiast jest to niewątpliwie największy segment rynku w Polsce. Czyli tych ciągników w tej klasie mocy sprzedaje się najwięcej. Stąd też mamy duże nadzieje na sprzedaż właśnie w tych nowych modeli. Bo ta, w której teraz siedzimy, ta Valtra serii A, ile ona ma koni? To jest ciągnik o mocy 110 koni mechanicznych. Ciągnik to jest a 114 Ciągnik A104, on wygląda identycznie, ma również terotylindrowy silnik, jest ciągnikiem o mocy 100 koni. No, czyli to to są takie idealne moce, gdzie dla jednego te 100-110 koni to będzie ciągnik główny w gospodarstwie, a dla drugiego, który ma znacznie większe gospodarstwo, ten sam 100-konny ciągnik będzie ciągnikiem pomocniczym, prawda? Dokładnie tak i bardzo często te ciągniki są, będą sprzedawane z ładowaczami czołowymi. Generalnie my swoje ładowacze czołowe montujemy już na linii montażowej we fabryce w Finlandii i statystycznie około 60% ciągników serii A jest sprzedawanych z fabrycznymi ładowaczami czołowymi. Stąd też ten które który prezentujemy, ma właśnie fabrycznie wyposażony ładowacz czołowy. Związany z tym jakby komplet wyposażenia, czyli mamy skrętne butniki, mamy okno dachowe, tak żebyśmy widzieli wszystko to, co podnosimy na tym ładowaczu czołowym. Ładowacz ma sterowanie z nowego podłokietnika, czyli sterowany jest elektrohydraulicznie joystickiem. Ładowacz ma hydrauliczne blokowanie o sprzętu, czyli możemy sobie łyżkę czy paleciak wypinać bez wysiadania z ciągnika, czyli z zewnątrz z kabiny. Ładowacz ma oczywiście swoją amortyzację. Do tego podwójna pompa razem 98 litrów na minutę, czyli on bardzo dynamicznie będzie nam pracował. Nie będzie wymagał wkręcania na obroty, tylko już od wolnych obrotów będzie pracował bardzo wydajnie, bardzo dynamicznie. No i co najważniejsze, oprócz samych danych technicznych, to jest ergonomia pracy, no bo jeśli w ciągniku spędzamy ileś godzin dziennie, no to musi być w nim nam wygodnie. Nie mogą nas boleć plecy, nie może nas boleć ramię od sięgania do jakiejś dźwigni w niewygodnym miejscu. Pierwsze, co tutaj zwróciło moją uwagę, że w przeciwieństwie do większości ciągników, tu się siedzi tak troszeczkę jak w osobówce, Jakby kąt patrzenia też jest taki troszeczkę jak w osobówce, a nie typowo jak w ciągniku czy ciężarówie. No ale sama ta kabina jest dosyć sprytnie, dosyć smart, zaprojektowana, prawda? Kabina jest zaprojektowana i wykonana oczywiście we Finlandii. Jest to minimalnie mniejsza kabina niż ciągnikach serii N i ciągnikach serii T, z racji tego, że trafia do, do mniejszej serii ciągników. Natomiast jest odpowiednia wielkością. Czyli siedzimy tutaj w kabinie w tej chwili w dwie osoby. A jeszcze no trzecia by wyszła. Powiem tak, podczas jazd szkoleniowych w kabinie serii T zmieściło się sześć osób. Natomiast ciągnik... Ciąg podczas powrotu z wesela mieści się 26. Ciągnik jest dwuosobowy i tak jest zapisane to w homologacji, także możemy tutaj bezpiecznie po drodze poruszać się dwie osoby. Operator ma wszystko pod ręką i głównie pod prawą ręką. Także sterowanie ładowaczem, przekładnią, hydrauliką, podnośnikiem. Wszystko jest zasięgu prawej ręki. Fotel oczywiście, jak w każdej walcze, jest obracalny, jest podgrzewany. Pasażer, który siedzi z boku, ma wystarczająco ilość miejsca na nogi, wystarczająco ilość miejsca na barki, także również siedzi, siedzi wygodnie. Ergonomia i cały komfort to jest taki... Kluczowa sprawa, jeżeli mówimy o ciągnikach Valtre, e, czyli ciągnik ma nie tylko klimatyzację, ale ma dwie nagrzewnice. Nagrzewnicę górną i nagrzewnicę dolną. Nagrzewnica dolna e, podaje nawiew i na szybę i podaje nawiew na stopy. Czyli w takich temperaturach jak dzisiaj e, jest na zewnątrz około zera. Najpierw by nam się rozgrzewała tutaj górna część kabiny, natomiast w ciągniku waltry włączamy do grzewnicę dolną i już od dołu idzie te ciepłe powietrze. Także w kabinie mamy taką temperaturę od dołu do samej góry, ona się dużo szybciej nagrzewa przez te dwie nagrzewnice i mamy jakby wyrównane bardziej, bardziej temperaturę w całej yy, kabinie. Kapitalna widoczność, o której mówiliśmy, to jest ponad 5,5 metra kwadratowego powierzchni przeszklonej, łącznie z tym oknem dachowym, także w każdą stronę odpowiednia widoczność. Cała tutaj ergonomia, sterowanie, wyświetlacze, które pokazują odpowiednią ilość informacji, wszystko jest tak dobrane, żebyśmy w tym ciągu naprawdę jednocześnie pracowali, ale tak naprawdę odpoczywali, a nie męczyli się tą pracą. No, przydałoby się jeszcze tylko sprawdzić własnoręcznie, jak nim się jeździ, choćby jaką ma zwrotność, na ile ta ergonomia w praktyce będzie cieszyć oko i, i nie tylko oko. Kiedy będą jakieś pokazy polowe, na które będzie można się wybrać i po prostu przetestować ten nowy ciągnik seria A? Serdecznie zapraszamy na Waltra Smart Tour. Zaczyna się już 4 marca. 4, 5, 6 marze. Jest to lokalizacja w Bednarach, znanych z AgroShow. Tam będzie prezentacja nie tylko serii A, ale wszystkich nowości, które wprowadzamy w Waltrze. Także serdecznie zapraszamy na właśnie Smart Tour. 8 i 9 marca Smartur będzie w kierunku wschodnim, to są Zienki koło Parczawa. Tam będzie kolejne dwa dni, gdzie będziemy mieć swoją lokalizację Smartu z naszą ciężarówką, gdzie będziemy pokazywać wszystko to, co mamy to co nowego. Także serdecznie zapraszamy, żeby skontaktować się ze swoim lokalnym dealerem, który pomaga zorganizować taki wyjazd na smartur, czy to w Bernerach, czy to, czy to w Zienkach. Niemniej jednak większość dealerów już ma pierwsze ciągniki swoje demo, także zapraszamy do naszych dealerów i tam już bez gadania można po prostu wejść do ciągnika pojeździć, potestować, także większość naszych dealerów już swoje ciągniki demo odebrała, więc to jest polska premiera, natomiast już możemy zaprosić do, do dealerów.